To są informacje Polskiego Radia 24. Czy Ziobro Romanowski staną przed polskim wymiarem sprawiedliwości? Na współpracę z Węgrami liczy minister Żurek. Peter Modzior chce odmrozić unijne fundusze. Ten proces może ruszyć za kilka miesięcy. Ma zwrócić uwagę na los osób w kryzysowej sytuacji życiowej, dziś Dzień Ludzi Bezdomnych. Minęła siódma, Rafał Boguta. Zapraszam. Liczymy na pełną współpracę ze służbami węgierskimi, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, odpowiadając na pytanie, jak zmiana władzy na Węgrzech wpłynie na sytuację Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.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 A przyszły premier Węgier Peter Modzior rozpoczął starania o odmrożenie unijnych funduszy zablokowanych wskutek konfliktu o praworządność między Komisją Europejską a rządem Viktora Orbana. Lider partii TISO rozmawiał już na ten temat z szefową Komisji Europejskiej Urzulą von der Leyen.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 Komisja Europejska tymczasem może zacząć odblokowywać unijne fundusze dla Węgier już za kilka miesięcy. Jak powiedział naszej brukselskiej korespondent CBA Beacie Płomeckiej, jeden z wysokich rangą unijnych urzędników, jest wola Brukseli, by to nastąpiło szybko, ale muszą przynajmniej rozpocząć się reformy. Donald Trump wyraził przekonanie, że amerykańska blokada irańskich portów zmusi Teheran do ustępstw. Prezydent Stanów Zjednoczonych powiedział, że otrzymał sygnały od władz w, w, w Iranie o chęci zawarcia porozumienia. Zadzwonili do nas właściwi ludzie. Oni chcieliby zawrzeć porozumienie. Nie można pozwolić temu krajowi szantażować świat lub wymuszać okup. To właśnie robią, a my na to nie pozwolimy. Trump nie ujawnił, kto z Teheranu dzwonił do Białego Domu, ocenił, że to przede wszystkim Iranowi powinno zależeć na zawarciu porozumienia i zapewnił, że nie zgodzi się na żadną umowę, jeśli Teheran nie zaakceptuje amerykańskich warunków. Drugiego i przedostatniego dnia wizyty w Algierii papież Leon XIV poleci śmigłowcem z Algieru do Annaby, dawnej Hippony, gdzie przez ponad 30 lat biskupem był Święty Augustyn. W mieście panuje nastrój oczekiwania i ciekawości, nie tylko ze strony chrześcijan, ale także i muzułmanów. Papieską pielgrzymkę do Afryki śledzi Urszula Rzepczak. Drugi dzień jedenastodniowej pielgrzymki papieskiej do Afryki w całości poświęcony będzie Augustynowi, żyjącemu na przełomie IV i V wieku naszej ery, świętemu kościoła katolickiego i cerkwi prawosławnej, doktorowi kościoła, którego część protestantów uznaje za duchowego przodka protestantyzmu. Najpierw Leon XIV odwiedzi stanowisko archeologiczne pozostałości starożytnej Hipony. Spotka się także ze swoimi współbraćmi, Augustianami. Zanim został papieżem, a wcześniej kardynałem, Robert prew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 To nieformalne święto, które ma zwrócić uwagę na los osób, które straciły dach nad głową. Dziś obchodzimy Dzień Ludzi Bezdomnych. Przeprowadzone na początku marca liczenie bezdomnych wykazało, że tylko na Podkarpaciu w kryzysie bezdomności żyje około 1250 osób. Nie miałem stałej pracy, zadłużenie lokatorskie, w i dostałem eksmisję. Każdemu się życie i noga poślizgnie, tak można powiedzieć i tak dalej. Złożyło się tak, że zostałem bez pracy. No, w późniejszym okresie to oczywiście nie było za co płacić mieszkania, no i niestety eksmisja. Alkohol, brak pracy, no i różne komplikacje, nie? Dzień Ludzi Bezdomnych został zainicjowany przez Marka Kotańskiego, twórcę Stowarzyszenia Monar i Ruchu Wychodzenia z Bezdomności Markot. Pierwsze obchody święta zorganizowano w 1996 roku. To były informacje Polskiego Radia 24. Dziś w całym kraju temperatura będzie dwucyfrowa, ale w wielu regionach pojawi się sporo chmur i deszczu. Od rana pada na zachodzie, południu i w centrum kraju. Najwięcej słońca i bez opadów będzie na wschodzie i północnym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 13 stopni na Suwalszczyźnie w Wielkopolsce i na Wybrzeżu do 17 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Najchłodniej będzie na Helu, tam 10 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na północy dość silny i porywisty. Poranek w Polskim Radio 24. Wtorkowy poranek w Polskim Radiu 24, siódma, sześć na zegarach. Rochkowalski, jeszcze raz mówię Państwu, dzień dobry, przed nami 14 dzień kwietnia, 104 dzień roku słońce towarzyszy nam od 5.42 do godziny pół do ósmej, czyli do 19.30. Imieniny obchodzą Berenika, Jadwiga, Julianna, Justyna, Maksym, Maria i Walerian. Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy, a teraz jak zawsze o 7.07. Czas na pierwszą rozmowę polityczną poranka. 24 pytania. Rozmowa polityczna. W naszym studiu Ewa Szedler, posłanka Polski 2050. Dzień dobry pani posłanko. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest, y, ja, jakie emocje dwa dni po węgierskich wyborach? Czy ten entuzjazm już opadł i przychodzi takie sześćwe myślenie, że może nie do końca ten y, nowy premier Węgier będzie tak y, pozytywnie, jak państwo go malują? Czy ja, go, czy ja to tak maluję? Mówię państwo jako koalicja rządząca. E, owszem, ja na pewno jeszcze odczuwam radość, radość taką e, od strony demokratki, od strony wszystkich tych, którzy wierzą, że demokracja ma swoje narzędzia i potrafi się obronić, bo to pokazał naród węgierski, szczególnie młodzież, szczególnie ci, którzy szli do wyborów nie znając innego świata niż świat Orbana pokazali e, czerwoną kartkę temu, co się działo przez 16 lat, pokazali czerwoną kartkę maherom politycznym, którzy przyjeżdżali i wspierali pana Orbana i również pokazali czerwoną kartkę e, temu, co my niestety ulegamy często faktowi, że, że tylko media mają wpływ na nasze myślenie. A tu się okazało, że pomimo faktu, iż na Węgrzech 90% mediów należało do Orbana, jednak dostał czerwoną kartkę. To napawa nadzieją i radością, oczywiście, ale trzeba też podkreślić, że zwycięzca w tych wyborach, spektakularny, bo przecież mają większość konstytucyjną, em, no ma... Od strony zachodniej, od strony też polskiej e, nie jest do końca znany, więc dajmy teraz kredyt zaufania i zobaczymy, w jakim kierunku jego plany na zmiany pójdzie. Jedyne, Proszę. co jest pewne, to jest kierunek Europa. To jest kierunek e, zaprzestania tego, tego, e, tej destrukcji e, w samej Unii Europejskiej i to jest dla Polski dobre. Zastanawiam się, bo, bo wczoraj padło bardzo wiele wielkich słów yy, ze strony i publicystów i ze strony polityków. Także o tym, że wynik węgierskich wyborów to jest zatrzymanie pewnego pochodu prawicowych populistów. A ja się zastanawiam, czy to po prostu nie jest tylko wyłom w pochodzie prawicowych populistów. Panie redaktorze, pan na pewno pamięta, że w momencie kiedy... Kiedy po pierwszych rządach pana y, Donalda Trumpa wygrał Biden, też była taka euforia i radość, też była nadzieja. No i co mamy teraz? Znowu wygrał pan Donald Trump. I jest Więc, gorzej niż było y, za pierwszej kadencji. No mówi to pan redaktor. Y, z pełną odpowiedzialnością. Y, y, ja nie chcę tego komentować w tej chwili. Natomiast uważam, że y, demokracja jest bardzo trudnym systemem. To jest jest też nie, nieprzewidywalna, ale nadzieję trzeba mieć i tą nadzieję muszą mieć szczególnie politycy, którzy powinni wiedzieć, w jakim kierunku zmierzają. Czy chcemy państwa totalitarnego, czy chcemy państwa oligarchicznego, bo przecież zarówno na Węgrzech, jak i w Federacji Rosyjskiej, no i również, co dochodzi do nas niestety za oceanu, również w Stanach Zjednoczonych, idzie to w kierunku takiej oligarchizacji, a to jest na pewno to, gdzie ja bym się nigdy nie chciał Oligarchizacji, w albo jak mówią niektórzy, nieliberalnej demokracji. Ale ja nie wiem, czy ten model nieliberalnej demokracji splajtował wyborami na Węgrzech. On na pewno nie splajtował, bo żeby te majątki, które, które w dziwny sposób tylko do, do jednej części osób przepłynęły, no, no popatrzmy na, na samą rodzinę pana Orbana, na jego córkę, która wraz z mężem, są właścicielami wszystkich hoteli w Budapeszcie, prawda? No to jest taka, taka dziwna droga dojścia do, do, do, do posiadania majątku, czy liberalna, no Jasne. dziwna, więc jeśli chcemy tą drogą iść, to tak, przyklaskujmy populistom, przy, wierzmy w ich bajki, a na końcu niestety możemy obudzić się w rzeczywistości właśnie pseudo-orbańskiej. Naród wybrał. Z tego możemy się cieszyć, ale musimy się też bacznie przyglądać, bo interesy w Europie mamy wspólne. I to właśnie chodzi o to, żebyśmy te wspólne cele nasze sobie wyznaczali i do nich dążyli i na to mam nadzieję. Całe lewactwo węgierskie głosowało na Moniora i to jest ich sprawa. Węgrów demokratyczne wybory przeprowadzili. Demokracja na Węgrzech ma, ma się dobrze. My będziemy się zajmować Polską, mówił wczoraj Przemysław Czarnek, lider Prawa i Sprawiedliwości w kampanii, w kampanii wyborczej. Z kolei z kolei jeszcze jeden cytat dla pani i teraz go zgubiłem niestety. Zaraz do niego, zaraz do niego wrócę, bo Prawo i Sprawiedliwość i już mam Piotr Gliński. Nam przeszkadzało wiele elementów polityki Orbana i o tym mówiliśmy, natomiast widzieliśmy w Orbanie sprzymierzeńca, jeżeli chodzi o model Europy, do którego powinniśmy dążyć. A to jest w tej chwili główne wyzwanie dla Polski i o tym między innymi będą wybory w 27 roku w Polsce. Czy dalej chcemy tworzyć europejski kołchos? Proszę pana, we mnie nie ma zgody na to, jak pan Czarnek odnosi się do ludzi, którzy mają poglądy bardziej lewicowe. Słowo lewactwo jest z góry już bardzo pejoratywne. Eurokołhos, no ja pamiętam, że pierwszym, który na arenie polskiej polityki wprowadził to określenie, to był pan Grzegorz Braun. I również nie, nie zgadzam się z takim określeniem wspólnoty, do której należymy. To my jesteśmy Europą, to my jesteśmy członkiem e, Unii Europejskiej. I ja nie, nie bardzo słyszę w różnych debatach, kiedy występuję, czy to z politykami Prawa i Sprawiedliwości, czy to z politykami Konfederacji, żeby mieli konkretne zarzuty, ym, takie jednoznaczne, co im nie odpowiada w Unii Europejskiej. Ciągle słyszymy o ETS-ie. Owszem, jest to program, który e, należy zmienić i, i na pewno ETS-2 będzie przesunięty. Ale skoro jesteśmy we w, w wspólnocie, do której zdecydowanie e, nasz naród nas tam wprowadził na drodze referendum, e, to powinniśmy się tak długo jak to możliwe e, jako dumni Polacy e, e, sadzać do stołu i negocjować, bo tak wyglądają normalne wspólnoty, nie tylko polityczne. Hmm. E, natomiast używanie takich kwantyfikatorów negatywnych to e, tylko i wyłącznie służy polaryzacji. Myśli pani, że Zbigniew Ziobra i Marcin Romanowski są jeszcze na Węgrzech? Nie wiem, nie interesuje mnie to nawet, ale mam nadzieję, że służby po prostu zadziałają, bo... E, Żyjemy w Europie, w ogóle na świecie, gdzie przez długi czas wierzyliśmy, że instytucje działają, że jesteśmy bezpieczni i mam nadzieję, że również te służby tam działają. Odnośnie pana Ziobro, mamy 26, 26 Zarz zarzutu. zarzutów, które zostały sformułowane i wymagałabym od byłego ministra sprawiedliwości, żeby był na tyle jego słowo użyję, bo nie jest to w moim wokapularze, niemiękiszonem, aby wrócić do kraju i może się oczyścić. 61% badanych według sondażu IBRIS uważa, że Węgry powinny wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Przeciwnego zdania jest 25%. Narracja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 minister finansów, Andrzej Domański mówi. Jeżeli chodzi o skalę podatkową, to mówimy o 11% podatników, którzy w tej chwili wpadają w drugi próg. Inflacja w Polsce za naszych rządów radykalnie spadła, więc ta siła nabywcza pensji Polaków wyraźnie rośnie. Ja chciałbym też, żebyśmy pamiętali nie tylko o tych 11%, ale też o tych 89%, którzy są w pierwszym progu podatkowym. Tak mówi minister finansów zapowiadając, że żadnych zmian w progach podatkowych nie będzie. To co z obietnicami rządu, że ten drugi próg zostanie zwiększony? Panie redaktorze, ja bardzo rozumiem pana ministra finansów, który po prostu musi pilnować kasy, żeby mu się to wszystko zgadzało. My natomiast jako grupa posłów z Polski 2050 przygotowaliśmy projekt dotyczący podwyższenia drugiego progu podatkowego, bo uważamy, że on jest on odrealniony i spora grupa ludzi, takich jak strażacy, ratownicy medyczni, nauczyciele, często tylko i wyłącznie przez przez to, że wzięli kolejny kontrakt i, i ich e, ich w zasadzie nagrodą za dobrze wykonywaną pracę jest znalezienie się w drugim e, progu podatkowym, że nie jest to słuszne. Natomiast jako odpowiedzialni członkowie koalicji rządzącej przygotowaliśmy również źródła finansowania, realne źródła finansowania, o których pan Domański jeszcze nie może wiedzieć. E, I dlatego zapraszam wszystkich na godzinę 11.30, kiedy pokażemy ten projekt i te źródła realnego finansowania. Do jakiej kwoty chcecie zwiększyć drugi kwotę? 140 tysięcy. Czyli o 20 tysięcy tysięcy. Nie jest to być może tak, jakbyśmy chcieli, ale jesteśmy odpowiedzialni i wiemy, że budżet jest naprawdę w trudnej sytuacji. Macie wyliczenie, ile z tych 11% podatników wtedy by spadło z powrotem Mamy do pierwszego Mamy wyliczenia, powogu? zapraszamy na konferencję. Nic na 11. pani nie Nie mogę zdradzić, bo byłoby to nie fair względem moich kolegów to, i koleżanek. To tylko zapytam, czy wcześniej konsultowaliście te propozycje z ministrem Domańskim, czy on dzisiaj także się o niej dowie? On się dzisiaj też o tym dowie. Nie boicie się, że będziecie oskarżeni o wkładanie kija w szprychy rządowego roweru? My często jesteśmy o to oskarżani, ale zachęcam do tego, żeby ktoś na początek e, zapoznał się z projektem, a dopiero później takie kwantyfikatory no, uszył. Ale wie pani, wydaje mi się, że minister Domański jakby chciał, to wpadł, wpadł na pomysł zwiększenia kwoty, e, zwiększenia drugiego, zw podwyższenia drugiego progu podatkowego. Panie redaktorze, jako posłowie mamy do tego prawo. Pewnie. E, i, e, I proszę spojrzeć na przykład, e, na przykład Klub Lewicy również składa projekty poselskie. E, ja wierzę w mądrość grupową, i to nie jest tylko i wyłącznie wyłączność rządu, że mają dobre pomysły. Być może pan minister Domański zupełnie zmieni zdanie, jak zobaczy źródła finansowania. Mm, tak, tylko że tutaj będzie potrzebna zgoda kierownika, premiera Donalda Tuska. To znaczy najlepsze projekty to te, które nawet jeśli są poselskie, są przedyskutowane w ramach rządu, bo jak rozumiem mają wtedy gwarancję przejścia przez parlament. Na ile pani szacuje, że te ustawy dałoby się przeprowadzić? Panie redaktorze, mamy przykłady, y, mamy przykłady projektów ustaw, które składali y, posłowie, które również przeszły i znalazły tę większość y, w parlamencie, więc y, nie bawmy się wróżki, okay. zobaczmy, porozmawiajmy to, to, to merytorycznie, we, we... szczególnie na komisjach. Zobaczmy, czy ten projekt jest na tyle dobry, a ja wierzę, że on jest bardzo dobry, aby uzyskał większość parlamentarną. To ja rozumiem, że nie chcę pani wchodzić w szczegóły. Tak. Będzie to, rozumiem, że w naszej rozmowie jest prapremiera tej, tego tematu, a premiera tak. na konferencji prasowej. Natomiast pytanie to zgeneralizuje, to znaczy, że mamy obecnie duże problemy z deficytem budżetowym i z brakiem pieniędzy. Czego najlepszym objawem są cięcia zaplanowane przez ministrę Sobierańską grędę w ochronie zdrowia między innymi w profilaktyce a także w badaniach u lekarzy specjalistów. Pytanie czy, czy realnie stać nas na podwyższenie tego drugiego progu podniesienie drugiego progu podatkowego. Panie redaktorze, niedawno złożyliśmy projekt też poselski dotyczący właśnie podniesienia podatku akcyzowego. Jest to z jednej strony zadbanie o budżet, żeby w tym budżecie znalazło się więcej pieniędzy, a z drugiej strony zadbanie właśnie o ochronę zdrowia, e, ponieważ od ponad 20 lat ta akceza na alkohol nie była podnoszona. Jakoś niestety nikt tego wcześniej nie zauważył, więc widzi pan, że nawet taki niewielki klub potrafi znaleźć miejsca, gdzie można zaoszczędzić pieniądze albo zobaczyć, że są pewne nieścisłości, bo wiemy dobrze, że od 20 lat wszystkie ceny uległy Niewątpliwie ogromnej zmianie. I myśli pani, że to jest przypadek, że ta akcja za na alkohol nie uległa zmianie? Bo ja myślę, że to jest efekt bardzo silnego lobby monopolowego. Na pewno nasz projekt ustawy nie jest stworzony pod naciskiem żadnego lobby. Mhm. Wiemy dobrze, że takie ruchy na scenie politycznej na całym świecie są wykonywane. Warto, aby posłowie byli odporni na to. Okej, okay. dobrze, czyli rozumiem, że wskazaliśmy jedno ze źródeł finansowania w tym, projekcie, w tym projekcie ustawy. To na koniec chciałem, żebyśmy jeszcze porozmawiali chwilę o Donaldzie Trumpie, a właściwie na początek o odsłonie sporu pomiędzy ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, Tomem Rosem, a marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Czarzasty w wywiadzie dla Financial Times nazwał prezydenta Trumpa liderem chaosu. Z kolei w zamian ambasador Rose powiedział, że Włodzimierz Czarzasty jest komuchem i zagrożeniem. Ani komentarz. Ja myślę, że przede wszystkim ambasador nie, nie powinien używać takich słów, tak aby relacje między dwoma narodami przebiegały w sposób jak najbardziej przyjazny. I taka jest jego rola. Odnośnie pana Włodzimierza Czarzastego, Y, takie zgeneralizowanie y, polityki y, pana Trumpa jako chaosu, no ma niestety odniesienie do rzeczywistości. Bo to, co się wydarza ostatnio, to myślę, że codziennie wstajemy i patrzymy, cóż się wydarzyło, co powiedział pan. Ale wie pani trakt, albo może cóż zrobił? No, Adwokatu z diaboli teraz będę, ale Proszę ale bardzo. może tak jak e, apeluje pani do ambasadora Rose'a, chociaż rozumiem, że pozycje są inne, no to może też trzeba byłoby zaapelować do marszałka Czerza z tego, żeby też wsiągnął język na temat Donalda Trumpa, bo myślę, że nie przez przypadek zdarza mu się najmocniej z koalicji rządzącej krytykować prezydenta Stanów Zjednoczonych. Panie redaktorze, ja jestem zwykłą posłanką pierwszej kadencji. E, ja bym takiego słowa na pewno nie użyła. Jeśli ktokolwiek z polityków pytałby mnie o to, również doradziłabym, aby pilnować wokabularu. E, no, tak samo jak chyba... marszałek Czerzasty mówił o tym, że prezydent zrobił siebie idiotę jadąc na Węgry i promując Wiktora Orbana. Nie pochwalam takich słów. Również jeśli one znajdują się w wykonaniu pana marszałka, tym niemniej ja znam swoje miejsce w szeregu i uważam, że nie moją rolą jest zwracanie uwagi panu marszałkowi. I na koniec poproszę Panią o komentarz do Donalda Trumpa, który kłóci się z papieżem Leonem XIV i zamieszcza w sieci, chociaż to zdjęcie już wykasował. Zdjęcie, ilustrację siebie, wykreowaną przez sztuczną inteligencję siebie jako Jezusa uzdrawiającego chorych w tle. Żołnierze amerykańscy Donald Trump mówi, że to, że to fake newsy są, że on był Jezusem na tym zdjęciu, że myślał, że jest uzdrowicielem. Panie redaktorze, dla mnie, jako dla osoby wierzącej, to jest bluźnierstwo. E, wykorzystywanie Jezusa Chrystusa. E, ja widziałam to zdjęcie i przerażała mnie również ta aura. E, wiemy dobrze, że to Jezus poprzez dotknięcie leczył. To poza to bezpośrednie nawiązanie do grafiki Jezusa Miłosiernego. Owszem, to jest, to jest drugie nawiązanie, ale dotyk to był naprawdę ale sposób to leczenia Ale mówi, że to Jezusa, prawda, że on ulecza ludzi. To jest bluźnierstwo. To jest po prostu bluźnierstwo od strony, od strony religijnej. Ja rozumiem, ja rozumiem, że akurat w Stanach Zjednoczonych jest mało katolików, tam w zasadzie kościół zielonoświątkowy, który jest świętego. znany właśnie z takiego bardzo prostackiego, przepraszam, prostackiego e, interpretowania Pisma Świętego e, jest e, bardzo znaczący w kręgach e, pana prezydenta Trumpa e, i przestrzegałabym przed takim, taką interpretacją Pisma Świętego, tak prostacką interpretacją Pisma Świętego, bo chcę jeszcze przypomnieć, że cała inwazja w Iranie, Abstrahując od tego, co tam było, bo tam nic dobrego nie było. Ale też była próbowana e, być komentowana i e, interpretowana poprzez Pismo Święte. Dla mnie to jest po prostu nałogą. Tego po prostu nie wolno nam robić jako polityką. E, dla mnie to jest uzurpacja ogromna i po prostu e, prosiłabym, oczywiście pewnie nikt z doradców pana Donalda Trumpa nas nie słucha, ale prosiłabym, żeby... żeby tej granicy nie przekraczać. Tak mówiła Ewa Szedler, Polska 2050, a w Sejmie wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, pani posłanko, dzięki za rozmowę, dobrego dnia. Dziękuję pięknie. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. Przegląd prasy. Zaglądamy do Rzeczpospolitej. Na pierwszą stronę Rzeczpospolitej podwójne mandaty sędziów. Wybrani do Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz i Anna Korwin-Piotrowska. Dotąd nie zrzekli się urzędów sędziego sądu powszechnego. Zdaniem prawników powinni już byli tak zrobić. Tak pisze Piotr Szymaniak. Przepisy są jasne. Nie można być sędzią w zwykłym sądzie i jednocześnie zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Dlatego prawnicze fora kipią z oburzenia, że dwoje nowo wybranych członków Trybunału, którzy w ubiegłym tygodniu złożyli ślubowanie w Sejmie i uważają, że tym samym objęli stanowiska w Trybunale, zwleka z dopełnieniem ustawowych wymogów. W pełni rozumiem intencje ochrony interesów życiowych, dwójki nowo wybranych i zaprzysiężonych sędziów, ale o tym trzeba było myśleć wcześniej, brać wówczas wszelkie ryzyka pod uwagę. Napisał na Facebooku Stanisław Zabłocki, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku i były prezes Izby Karnej. Jeżeli dana osoba uznaje swój wybór na sędziego TK za skuteczny, to powinna niezwłocznie zrzeć się Urzędu Sędziowskiego Sądu Powszechnego. Tak z kolei mówi Rzeczpospolitej Przemysław Rosati. Co na to sami zainteresowani, Krystian Markiewicz zamierza zrzec się urzędu, gdy zostanie dopuszczony do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. Czyli mamy do czynienia z kwadraturą koła akurat w tym wypadku, nieustanną, to jeszcze emocjonalny spór o, o edukację zdrowotną, to także w Rzeczpospolitej, tyle że na czwartej stronie decyzja Barbary Nowackiej o tym, że edukacja zdrowotna będzie od września przedmiotem obowiązkowym, ale nie poruszającym tematu zdrowia seksualnego, nie zakończyła politycznego sporu. Przeciwnie, rozpoliła ten spór na nowo, pisze Joanna Ćwiek-Świdecka i przypomina że wskutek, y, wskutek kampanii w ubiegłym roku na fakultatywną edukację zapisał się mniej niż co trzeci uczeń, często z uwagi na nadmierne obciążenie innymi obowiązkami. Teraz e, dyskusję w sieci wygrywa strona prawicowa, bo około 40% wpisów kręci się wokół tego, że edukacja zdrowotna to lewicowa indoktrynacja dzieci. Przeciwnicy nowego przedmiotu zdają się nie zauważać, że z obowiązkowego programu wypadło to nauczanie seksualne. O tym jak przebiega ta dyskusja w sieci i nie tylko przeczytają państwo w Rzeczpospolitej teraz dwie minuty przerwy, a po nich wróci Rafał Boguta z najnowszymi informacjami.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 Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Polska delegacja z wizytą w Japonii. W planach spotkanie z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu i premier tego kraju, Sanae Takaiichi. Premier Donald Tusk nie ukrywa, że ma spore oczekiwania po wizycie w Tokio. My liczymy na bardzo intensywną współpracę z Japonią,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 Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek z niecierpliwością czeka na decyzję brytyjskiego sądu w sprawie ekstradycji Michała Kuczmierowskiego. Podczas wczorajszego posiedzenia, a obrona byłego szefa RARS zapowiedziała powołanie eksperta. Ze względu na to posiedzenie przełożono na czerwiec. Waldemar Żurek podkreślał, że ma nadzieję, iż pomimo długotrwałych procedur sądowych Michał Kuczmierowski odpowie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ja jestem również tym zniecierpliwiony i poirytowany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 Mężczyzna był poszukiwany od 2005 roku, ukrywał się poza granicami kraju, posługując się fałszywą tożsamością. I na koniec podsumowanie trzech miesięcy działania systemu kaucyjnego. Według danych resortu środowiska Polacy oddali w tym czasie ponad pół miliarda opakowań. I jak zauważają nasi rozmówcy, dzięki temu na ulicach jest czyściej. To jest lepszy porządek, Cześć, że te butelki są zdane i można je powtórnie jakoś wziąć i skorzystać z nich. Ja ogólnie lubię ten system. Też osoby bezdomne, bądź które mają mniej pieniędzy, zbierają je z ulicy i widać tą czystość. Uważam, że to jest coś dobrego. Sklepy o powierzchni powyżej 200 m2 muszą przyjmować opakowania z symbolem kaucji. Jeżeli nie mają recyklomatu, maszyna jest przepełniona albo zepsuta, sprzedawca ręcznie przyjmuje puszki lub butelki i zwraca klientowi kaucję. Co do systemu kaucyjnego, w teorii z pewnością jest tak, jak mówi Rafał Boguta. W praktyce Powodzenia z oddaniem butelki w zbiórce ręcznej, jeśli recyklomat jest przepełniony. Prognoza pogody przed nami będzie pochmurno w całym kraju. Maksymalnie 17 stopni na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Na południu 16 stopni, w centrum 13, 15 maksymalnie. Tyle samo na Pomorzu i na wschodzie. Przelotne opady deszczu, a nawet większe, bardziej obfite opady deszczu na zachodnim Pomorzu, na Wybrzeżu Całym, na Kujawach, Wielkopolsce, i na Dolnym Śląsku. 7.34 na zegarach Tomasz Kowalczyk. Cześć, dzień dobry Tomku. Cześć. Pogoda jaka jest, każdy widzi. widzi. Sorry, taki mamy klimat. Taki, taki mamy klimat. Sport. Asiatkówka nieobliczalna. Bardziej od pogody ostatnio. Proszę. Tak, tak, tak, bo za nami półfinał plus Ligi i Bogdanka Luke Lublin, która grała w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z projektem Warszawa i przegrała wtedy dwumecz. Teraz lepsza od warszawskiej drużyny wygrała 3 do 1 i w serii do dwóch zwycięstw prowadzi 1 do zera. Najlepszym zawodnikiem spotkania Mateusz Malinowski, który ustrzelił 17 punktów, a spotkanie tak ocenia Stefan Antiga. Były selekcjoner polskiej kadry, dziś trener Bogdanki. Ogólnie broniliśmy bardzo dużo w tym meczu. To myślę, że był pozytywny, bo nie był tak cały czas. Ale no, naprawdę robiliśmy szkoda. Właśnie w czwartym stronie mieliśmy okazję, żeby, bo dobrze broniliśmy, mieliśmy okazję, żeby, żeby wystawiać lepiej. Też nie było łatwo, bo są takie sytuacje, gdzie naprawdę nie, nie było łatwo, żeby wystawiać, czyli brakło trochę inicjatyw, ale ogólnie nasz blok obrony bardzo dobrze funkcjonował też. Libero projektu Damian Wojtaszek zwraca uwagę, że rywale postawili trudne warunki.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 Po przegranej my ćwierćfinale Ligi Mistrzów na pewno chcieli się odgryźć i, i to zrobili, ale my nie składamy broni. Jedziemy na ciężki teren i będziemy starali się przedłużyć rywalizację. A to drugie spotkanie w sobotę w Lublinie. Tymczasem wczoraj Polska Agencja Antydopingowa oficjalnie uniewinniła siatkarza Bogdanki Mikoła, Mikołaja Sawickiego, wszystko zaczęło się w maju 2025, gdy w organizmie zawodnika rzekomo wykryto medofinil, czyli Sawicki został natychmiast zawieszony, co postawiło jego karierę pod znakiem zapytania. Ciatkarz nie poddał się, zaskarżył metody badawcze Polskiego Laboratorium. Przełom przyniosły dodatkowe testy wykonane w zagranicznym ośrodku z akredytacją ŁADA. W obliczu faktów, że próbka dała wynik negatywny, Eksperci nie znaleźli żadnych śladów zakazanej substancji. Polada umorzyła postępowanie. Sawicki jest już w pełni oczyszczony z zarzutów. Może skupić się na walce o medale, a świadkarz przyznaje, że jeszcze w pełni nie poradził sobie z tą sytuacją. Jest lepiej. Nadal jak o tym myślę, no to jest, no łapie mnie lekka depresja, ale powoli myślę, że jest lepiej. Nie chcę się tutaj... Na razie jeszcze bardziej wypowiadać na ten temat. Przyjdzie na to czas. Życzymy powrotu do gry, do dobrej sprawności. Pogoń Szczecin wygrała w Gliwicach z Piastem 2 do 0 w ostatnim meczu 28. kolejki Ekstraklasy. Gole dla gości za sprawą Frederika Ulversztaada i Paula Mukairu, a szczegóły przedstawia Tomasz Gancarek. Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 0-2 do po meczu, w którym nie brakowało emocji i kontrowersji, ale brakowało piłkarskiej jakości, ale już spieszę ze szczegółami. W drugiej minucie dzisiejszej rywalizacji Pogoń Szczecin objęła prowadzenie, gdy Matt Zager znalazł się w polu karnym i strzelił nie do obrony. Ale sędzia liniowy podniósł chorągiewkę, arbiter główny dzisiejszej rywalizacji Łukasz Kuźma po weryfikacji tego gola nie uznał. W 16 minucie faul w polu karnym Piast Gliwice. Faul zawodnika gospodarzy. Hugo Wajecho nadepnął Daniela L Sędzia tego nie zauważył i mieliśmy kolejną wideoweryfikację. Najpierw sędzia Kuźma stał w kole środkowym przez 4 minuty, nasłuchując swoich kolegów z wozu Vara. Potem podbiegł do monitora i czekał kolejne dwie minuty na to, by zobaczyć, że pogoni Szczecin należy się jedenastka. I wreszcie ją podyktował, a w 22 minucie Ulverstadt wyprowadził portowców na prowadzenie. W drugiej minucie doliczonego czasu gry pogoń ukuła po raz drugi. Tym razem Paul Mukariu popędził właściwie z linii środkowej boiska na bramkę przeciwnika. Minął Karola Szymańskiego i trafił do pustej siatki i znowu weryfikacja, która trwała 3 minuty i zastanawianie się nad tym, czy zawodnik Pogoni Szczecin był naspalonym. A jeśli nie był naspalonym, to czy przypadkiem atakował z własnej połowy. Ostatecznie Łukasz Kuźma pokazał na środek i Pogoń prowadziła 2 do 0. W drugiej połowie niestety straszliwa kopanina. Ani jedna, ani druga drużyna właściwie nie była w stanie stworzyć groźnej sytuacji pod bramką rywala. Pogoń rozgrzeszam, bo portowcom nie zależało już na strzelaniu kolejnych goli, natomiast Piast Gliwice Przegrywając 0-2 musiał rzucić wszystko na szale i rzucił w doliczonym czasie gry, bo stworzył sobie trzy dogodne sytuacje, co przez wcześniejszych 90 minut pod opiecznym Daniela Myśliwca się nie udawało. Najpierw w drugiej minucie doliczonego czasu gry Sanka uderzał z 20 metrów nad poprzeczką, później w trzeciej minucie doliczonego czasu gry Chrapek trafił w poprzeczkę i wreszcie w szóstej minucie Błagard z 11 metrów posłał piłkę nad bramką. Mecz na pewno dla koneserów i niestety dużo w mym głosie sarkazmu. Piast Gliwice przegrał z Pogonią Szczecin 0 do dwóch. Pogoniem wskakuje na 12 miejsca w tabeli. Piast spada na 13. pozycję. Punkt nad strefą spadkową. Tomgo, ja mam do ciebie jeszcze pytanie. Co z tym mundialem będzie? Co z obecnością Iranu? Cały czas to jest kwestia nie do końca rozstrzygnięta. Iran wystąpił o to, żeby grać poza Stanami Zjednoczonymi. Czyli w Meksyku. W Meksyku w tak, natomiast raczej ta propozycja nie zostanie przyjęta. No i stąd tyle spekulacji, które pojawiły się w zagranicznych gazetach, między innymi w The Athletic, czy nawet w New York Timesie, że to będzie szansa dla Włochów, a może nawet Polaków na super interkontynentalny baraż z udziałem dwóch azjatyckich drużeń i dwóch europejskich. A pomysł jest taki. Cztery drużyny jadą do Stanów Zjednoczonych, grają najpierw półfinałowe baraże, później finał. Zwycięzca wchodzi dodatkowo na mundial i w jakimś wariancie, w, ty w gronie tych drużyn jest Polska. Ale w ten scenariusz się narodził gdzieś w FiFi czy w głowach tylko kibiców? W The Athletic na razie. Ok. Tomasz Kowalczyk, bardzo serdecznie dziękuję z redakcji sportowej. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia. O 7.41 przenosimy się do Berlina i łączymy z Adamem Górczewskim, korespondentem Polskiego Radia Tamże, Dzień dobry Adamie. Dzień dobry. Dziś niemiecko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe w Berlinie. Powiedz, sobie, czego będą dotyczyły, jakie główne tematy pomiędzy Berlinem a Kijowem? To ja nie ukrywam, że oficjalnie nie mogę powiedzieć, z czego będą dotyczyły te rozmowy, nie, będę, nie mogę powiedzieć, jak one będą wyglądały, dlatego że Ukraina jest krajem objętym wojną i to, że takie konsultacje będą, to i owszem jest jawne, natomiast wszystkie szczegóły, one są ujawiane dopiero wtedy, kiedy te rozmowy się toczą, kiedy występują po. Natomiast no, nie ma wątpliwości, czego te rozmowy dotyczyć mogą. Dwa główne obszary na dzisiaj to jest współpraca gospodarcza i militarna między nimi. Niemcami i Ukrainą, o tym słowo zaraz powiem. I druga rzecz, która jest bardzo aktualna, to jest odniesienie do tego, co stało się na Węgrzech i to wpłynie także na sytuację współpracy między Niemcami i Ukrainą, ale także między Ukrainą a całą Unią Europejską i to nie ma wątpliwości, tutaj najmniejsze, że to także będzie tematem rozmów. Ta współpraca gospodarcza i militarna, ona właśnie po tych wyborach na Węgrzech może się otworzyć, dlatego że choćby temat odblokowania 90 miliardów euro pomocy dla Ukrainy ma być dużo łatwiejszy do tego, żeby do niego wrócić i żeby go przeforsować. A te pieniądze, jeżeli już zostaną przez Unię Europejską uwolnione i zostaną przekazane, skierowane do Ukrainy, no to wiadomo, że także i częściowo Niemcy będą z niej korzystać. W jaki sposób? W to, co Niemcy pozostają największym krajem, który pomaga po Stanach Zjednoczonych, którego pomoc w stronę Ukrainy jest skierowana i to pomoc bardzo namacalna. 55 miliardów euro do tej pory zostało przekazanych przez Niemcy Ukrainie w postaci militarnej pomocy, wartości broni, ale także innych wydarzeń. Ale to, co dzieje się na poziomie państwowym między Kijowem a Berlinem, to już jest także organizowanie takiej współpracy o nie cywilnej, ale takich prywatnych firm, czyli powstają firmy, które łączą ukraińskie i niemieckie biznesy, pieniądze. No i właśnie zostało ogłoszone, że firma produkująca drony w Bawarii wczoraj poinformowała o tym, że przekazała pierwsze drony wprost na linię frontu. Drony, które są produkowane we współpracy właśnie ukraińsko-niemieckiej, ale takiej prywatnej współpracy, to jest prywatna firma i ona właśnie wyprodukowała pierwsze 20 dronów, poleciało do... Może pojechało, a już potem poleciało na front bezpośrednio, żeby brać udział w tych walkach. I to jest początek, dlatego że teraz właśnie ta fala już po czterech miesiącach od uruchomienia tej firmy zostało to przygotowane i tam zostało skierowane. Natomiast na pewno te rozmowy będą dotyczyły także właśnie tej gospodarczej współpracy. Dlatego, że Niemcy nie ukrywają, że chcą, żeby ta współpraca, że chcą brać udział w odbudowie Ukrainy Tutaj cały czas jest zakładany wariant optymistyczny, że w którymś się będzie to się skończy, to się skończy ta wojna w Ukrainie tym, że trzeba będzie ten kraj także odbudować i Niemcy chcą być aktywnym uczestnikiem tych odbudów. No i to mogę powiedzieć, że o tym na pewno będą rozmawiali dzisiaj przedstawiciele ukraińskiego rządu, którzy przybędą do y, Niemiec na Ad, rozmowy. Adamie, minutka nam została, a bardzo jestem ciekaw jakie w krajach germańskich szeroko rozumianych, y, jakie komentarze po wyniku wyborów na Węgrzech. No to powiem tak, Wolfgang Kissinger, czyli związany z Monachijską Konferencją Bezpieczeństwa Dyplomata powiedział, że to co stało się na Węgrzech wpłynie na te relacje właśnie na, na sytuację w Unii Europejskiej, dlatego że przywódca słowacki Fico będzie osamotniony w tej walce w, w przeciwko pomocy dla Ukrainy i prawdopodobnie ta presja będzie na niego zbyt duża i po prostu Ukraina może liczyć w tej sytuacji po zmianie na Węgrzech na to, że będzie w końcu płynęła ta pomoc tam. Natomiast Austria bardzo dużo komentuje. Jak wiadomo, obok Warszawy to Wiedeń właśnie został wskazany jako druga stolica, mm -hmm. którą Peter Madzior będzie chciał odwiedzić. Dlatego, że ta współpraca Austro-Węgier no, teraz znowu będzie bardzo kwitła i Austria bardzo się cieszy, że taki jest wynik wyboru, bo on pokazuje, że także w Austrii będzie można zamknąć temat zwycięskich w nie, ostatnich wyborach, ale nie rządzących nacjonalistów. Adam Gurczewski z Berlina. Dzięki wielkie Adamie. Do usłyszenia. Dziękuję. Dobrego dnia. A teraz specjalnie dla Państwa od sekcji... Szynowej, Polskiego Radia 24 w składzie Rafał Wardzyński, Aleksander Przoniak i Rochkowalski chcielibyśmy Państwa zaprosić na podróż pociągiem niespiesznym. Na zewnątrz oliwkowy, w środku berze i brąz, zabytkowe fotele, detale pamiętające dawne czasy. Na dworcu Warszawa Główna mieszkańcy stolicy mogli wczoraj zobaczyć pociąg o nazwie Niespieszny. To skład złożony z, vadoku, z wagonów wyprodukowanych w latach 80. ubiegłego wieku. Pomysłodawcą jest państwowy przewoźnik PKP Intercity, który w ten sposób świętuje swoje 25-lecie. O szczegółach Aleksander Przoniak. Dworzec Warszawa Główna już dawno nie widział takich tłumów. W poniedziałkowe przedpołudnie wjechał tam niezwykły pociąg. Charakteryzowały go pomarańczowa lokomotywa oraz oliwkowe wagony z ręcznie otwieranymi drzwiami i oknami. By zobaczyć pociąg przyjechali zarówno dorośli, miłośnicy kolei. Myślę, że w, nie tylko starsze pokolenie, ale też młodsze pokolenie chce doświadczyć czegoś takiego nowego, starego, prawda? W takim stylu retro, jak to było kiedyś. W ogóle e, lubimy wracać do tego, co było, co było Kiedyś co dobrze wspominamy, także tak, jak najbardziej. Jak i bardzo młodzi, którzy marzą o tym, by prowadzić taki pociąg. Bardzo jest, ja bym mógł bardzo mieszkać w pociągach. No bo jest bardzo fajnie! To jest luksus! No. Taki stary pociąg, to naprawdę w nim jest fajnie. Ja bym mógł prowadzić takim wielkim pociągiem. Chcesz być maszynistą? Tak. Wagony są oryginalne i pochodzą sprzed kilkudziesięciu lat. Spółka PKP Intercity wyremontowała je i sprawiła, że są... Jak wyjęte z historycznego filmu opowiadającego o latach 80 XX wieku. A jak mówi wiceprezes spółki Adam Wawrzyniak, przywrócenie niektórych elementów było bardzo trudne. Najwięcej pracy zajęła nam tapicerka w zakresie zarówno poszyć foteli, jak i zasłonek. Takich materiałów dzisiaj już na rynku nie było i te materiały zostały odtworzone na specjalne zamówienie. Szczęśliwie na warsztatach kolejowych na warsztatach w Grochowie zachowały się dwie bele materiału sprzed 40 lat i na podstawie tego oryginalnego zachowanego materiału można było utkać od nowa zarówno zasłonki jak i poszycia siedzeń. Także znów można podziwiać beżowe zasłonki i wykończenia siedzeń w podobnej kolorystyce. Historyczny wystrój mają ubikacje. Z tą różnicą, że są czyste. Zadbano nawet o historyczny dozownik na mydło. W wagonie Wars można kupić pasztet i chleb ze smalcem. Nie pojawi się natomiast specyficzny zapaszek i obwoźny sprzedawca piwa. I jak mówi kierowniczka pociągu Iwona Łukasik, specyficzna atmosfera też raczej nie powróci. Gdy zaczęłam pracę w Intercity, miałam jeszcze okazję na początku swojej pracy pracować w takich właśnie wagonach. Czy to jest dla Pani coś miłego zobaczyć taki pociąg? Absolutnie tak. Nawet nie spodziewałam się, że takie wrażenie... Po wejściu do pociągu będę odczuwać. Jest świetnie, przywołuje bardzo dobre wspomnienia, gdy te podróże kiedyś wyglądały zupełnie inaczej, kiedy to podróżni rozmawiali ze sobą. Tak naprawdę to jest y, obraz y, tak odmienny od dzisiaj panujących. Jak mówi prezes PKP Intercity Janusz Malinowski, pociąg będzie kursować po całej Polsce. Historyczny skład pojawi się na trasie w weekendy. Pociąg spotkamy praktycznie na większości tras, będzie kursował po całej Polsce. Pierwszy kurs 17 kwietnia, piątki, soboty, niedzielę. Ten pociąg spotkamy na, na wielu, wielu trasach krajowych. Bilety można łatwo nabyć przez nas system internetowy. Tutaj nie zależy nam na szybkim czasie przejazdu. No między innymi pociąg do Zakopanego będzie jechał około 10 godzin. Pierwszy pasażerski kurs jest zaplanowany na najbliższy piątek, 17 lipca. Nie jest to w moim interesie, bo ja od północy planuję czekać na bilety, które wrzuci PKP Intercity, ale sprzedaż na kolejne terminy rusza między innymi dziś o północy. Relację przygotował Aleksander Przoniak, a w naszym studiu być może już Państwo słyszą śmieci zynę Dzień tak, dobry. Nie jest to w moim interesie. Ale, no nie jest to w moim pięknie, interesie. No, no, no, no taki tak dziennikarski szczerze. obowiązek. No nie Trzeba o tym powiedzieć, ale jednak. Ale tak. mam nadzieję, że może słuchacze do północy zapomną. Myślę, że nie Zostanie będziemy, będziemy przypominać, będziemy przypominać. Czas na informacje gospodarcze. Saldo, magazyn gospodarczy. Od czego ja mogę zacząć? Oczywiście od paliw zaczynam, no bo do końca kwietnia rząd przedłuża niższą akcyzę na paliwa i o tym trzeba powiedzieć, bo zgodnie z mechanizmem CPN, czyli ceny paliwa niżej, ten podatek został ustalony na minimalnym poziomie dopuszczonym przez Unię Europejską. Teraz on wynosi 29 groszy na litr benzyny i 28 groszy na litr oleju napędowego. Do końca kwietnia obowiązuje też obniżony z 23 do 8% VAT na paliwo. Prowadzone przed rząd rozwiązania są czasowe, wynikają z niestabilnej sytuacji na rynku paliw związanej z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Mamy też oczywiście najnowsze informacje dotyczące cen benzyny i oleju napędowego i za litr benzyny 95 na polskich stacjach trzeba zapłacić 6 ,12 zł 12 groszy, litr benzyny 98, 6 zł i 70 groszy a za litr oleju napędowego 7,58 zł. Resort Energii podał właśnie te maksymalne ceny paliw na ten dzień, czyli na wtorek. Rzecznik Ministerstwa Grzegorz Szłaguna powiedział, że to najniższe ceny maksymalne od początku obowiązywania pakietu CPN. Gdyby pakiet CPN nie funkcjonował, ceny paliw byłyby wyższe nawet o złoty 30 zł na litrze.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 Po raz pierwszy w tym miesiącu zbiera się dziś Sejm. Obrady zaplanowano aż na cztery dni. Nad czym będą pracować posłowie, o tym powie Michał Fabisiak. Sejm między innymi pochyli się nad wetem prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. O jego odrzucenie apeluje do posłów premier Donald Tusk. Trzeba odrzucić to weto i trzeba też odrzucić jakieś wyjątkowo...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 Projekt, który wprowadza powszechny obowiązek znakowania psów oraz kotów. Michał Fabisiak, Polskie Radio. O przebiegu tych wszystkich prac, o których Państwo teraz słyszeli w Sejmie, będziemy Państwa oczywiście informować na bieżąco. SELDO A teraz o porcie Polska powiemy więcej, bo już wiemy, że we wrześniu rozpoczną się takie zasadnicze prace przy budowie portu Polska. Pierwszymi robotami będzie przygotowanie gruntu i polowanie, czyli budowa fundamentów przyszłego terminala lotniskowego i węzła kolejowego. Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek zapowiedział, że w tym roku rozpoczną się także inne prace.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 Co ważne, Port Polska będzie wybudowany polskimi rękami zapowiadają tak przedstawiciele CPK, bo celem tej inwestycji jest wspieranie polskich firm, które będą chciały pracować przy tej inwestycji. Jednym ze sposobów jest premiowanie w przetargach firm, które dobrze znają polskie realia, dodaje prezes CPK. Doświadczenia w projektach realizowanych w Polsce, zespołu kluczowej kadry, która zna nie tylko przepisy, ale zna też język polski, tak żeby móc rzeczywiście bazować na polskich kadrach, na tej kluczowej kadrze polskiej. Pewnie będziemy mogli aplikować więcej rozwiązań już przy tych kolejnych postępowaniach wykonawczych. Według rządowych planów Port Polska będzie otwarty pod koniec 2032 roku. Działki rodzinne na topie. Mamy wiosnę i to nikogo nie dziwi, bo wiosna przyniosła ogromne zainteresowanie rodzinnymi ogródkami działkowymi. I my sprawdziliśmy, ile trzeba wydać, aby zostać działkowcem, bo takiej działki kupić na własność nie możemy. Na własność możemy mieć tylko właśnie taką altanę, to co jest na tej działce. Ceny między, między sobą ustalają działkowicze. O tym mówi Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości. Takie najtańsze rodzinne ogródki działkowe mogą kosztować dosłownie kilka, kilkanaście tysięcy złotych. Działka może być słabo zagospodarowana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 Generalnie jednak one nie zniechęcają, bo działeczki rozchodzą się jak świeże bułeczki, tak można byłoby powiedzieć, a warto ich szukać na lokalnych port, e, portalach i na słupach ogłoszeniowych wejściach na działki. Reklama